Ewangelia według Jana Ewangelia według Jana, rozdział pierwszy Z początkiem był Słowo, a Słowo był przed Bogiem i Słowo był Bogiem On był z początkiem przed Bogiem przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie objęła. Był człowiek posłany od Boga, który miał na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości aby przez Niego wszyscy uwierzyli. Nie był On światłością, lecz by zaświadczyć o światłości. To była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat, postawiła w świetle każdego człowieka. Na świecie był i świat przez Niego zaistniał, lecz świat Go nie poznał. Do swoich przyszedł, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, tym jednak, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi, czyli tym, którzy wierzą w jego imię, którzy zrodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. A słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan zaświadczył o Nim i głośno wołał, mówiąc, Ten był tym, o którym powiedziałem, ten przychodzący po mnie był przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. On, jedyny Syn, który jest w łonie Ojca, ten Go objawił. A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do Niego Żydzi z Jerozolimy, kapłanów i lewitów, aby Go zapytać, kim Ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Chrystusem. Pytali go, kim więc jesteś Eliaszem? A on odpowiadał, odpowiedział, a on odpowiedział, nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Powiedzieli mu wtedy, kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? Powiedział, Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Ci, którzy zostali wysłani, byli spośród faryzeuszy. Pytali go, Dlaczego więc chrzcisz, jeżeli Ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan odpowiedział im, Ja chrzczę wodą, ale pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie, który przychodząc po mnie jest lepszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać, że myka u jego sandałów. To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał idącego do Niego Jezusa i powiedział Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. Ja go nie znałem. Dlatego ja przyszedłem chrzcząc wodą, aby on został objawiony Izraelowi. Jan świadczył, widziałem ducha stępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim, a ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał chrzcić wodą, on mi powiedział, ten, na którym... Ujrzysz wstępującego i pozostającego na Nim Ducha, ten szci Duchem Świętym. Widziałem i świadczę, że On jest Synem Bożym. Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego powiedział, oto Baranek Boży. Słyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. Jezus, obróciwszy się, ujrzał ich idących za sobą i powiedział im, czego szukacie? A oni mu powiedzieli, rabbi, co wykłada się, mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, pójdźcie, to zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał i tego dnia zostali przy nim. A było około dziesiątej godziny. Jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza co wykłada się Chrystusa. Przyprowadził go do Jezusa. A gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział, Ty jesteś Szymon, syn Jonasza, Ty będziesz nazwany Kefas, co znaczy kamień. Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa. I powiedział mu: pójdź za mną. Filip był z Bethsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Następnie Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, i prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Na to powiedział mu Natanael. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip, pójdź i zobacz. Jezus ujrzawszy Natanaela idącego do niego, powiedział o nim, To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma kłamstwa. Powiedział mu Natanael, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział mu: Wcześniej, zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Natanael odpowiedział mu: Mistrzu, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Jezus odpowiedział mu: Wierzysz, dlatego, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym, ujrzysz większe rzeczy niż te. Powiedział mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego.